kiedy kiedyś objawienie nowotworu i Duch się powiedział pamiętaj, to jest prawda ostateczna i widział małego demona, w wraku, małego stworka i Bóg do niego mówił, każ mówić do niego rozkazuje Ci mówić do niego ja na przykład kiedy, się, kiedy uzdrawiamy ludzi chorych na nowotwory to my rozkazujemy, aby nowotwór umarł mówimy, umrzyj teraz w imieniu Jezusa Mówiłem tak do trzeciego migdała mojej córki, mówię, umrzyj w imieniu Jezusa i został odcięty od wszystkich e, naczynek krwionowskich i usechł, rozumiesz? Moja żona wtedy jeszcze była w takim miejscu, że nie miała wiary o to, a więc poszła na operację z córką i córce zrobili operację i chyba sześć godzin po wybudzeniu, nie, dwie godziny po wybudzeniu naszej córki lekarz przed i mówi, możecie już Panie wychodzić tutaj ja mówi, nie no ja mam tutaj wykupiony cały dzień. Mówi, zostajemy, bo córka jest dopiero. Pan lekarz lekarze mówi, ja 20 lat jestem w tym fachu nigdy nie widziałem takiego, takiego prezydenta. To jest bardzo krwawy zabieg. Córka nie uroniła ani jednej kropli krwi. Trzeci migdał był martwy. Usunęliśmy słuchy migdał. Sara 6 godzin po operacji, a dwa słuchą kiełbacę. Lekarz powiedział, wiesz, mówi, tydzień, dwa to połknęło. To umarło! Czemu? Dostało rozkaz! Musisz mówić – umrzyj! Jest! To Cię musi posłuchać. Bo Ty nie jesteś byle kto. Ty jesteś delegat Boga. Jesteś jak sam Bóg z wyjątkiem bóstwa. Jedynie co to cię ci kłaniać, nie można się do Ciebie modlić. Posiadasz taką samą władzę jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Jesteś jak Chrystus tu na ziemi. A więc Ty? Związujesz ducha, nakazujesz temu duchowi, aby odszedł. Przeklinasz tą chorobę. Słowo przekląć oznacza wstrzymać wzrost. Dokładna geneza słowa przeklinać. Kiedyś uczyliśmy u nas w kościele, jak przeklinać z wiarą. Uczyliśmy ludzi przeklinać z wiarą. Mówię, naucz się przeklinać z wiarą. Przeklinać znaczy wstrzymywać wzrost. Unieszczęśliwiać coś. Błogosławić znaczy uszczęśliwiać. Błogosławić znaczy dawać. Coś pozytywnego. Przeklinać znaczy odbierać coś pozytywnego. Zabieram Ci życie, raku. Przeklinam cię teraz w imieniu Jezusa. Musisz umrzeć. Zamilcz. Używamy też oleju do uzdrawiania chorób. Dobrze, żebyś miał olej, dobrze, żeby był w miejscu modlitw, w kiecie się modlić, dobrze, żeby był w Twoim kościele, dobrze, żeby był w Twoim domu. Dlaczego? Eee, pewnych rzeczy nie potrafię wytłumaczyć, wiem jedno, że to działa. Amen. Po prostu. Są tacy ludzie, na których kładziemy ręce, nie są uzdrawiani, na ja namaszczek olejem, został uzdrowiony. I powiem w ten sposób, ja w ogóle nie zabiegam o to, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak jest. Tak jest. I to nie jest kwestia tego oleju. Rozumiesz o co chodzi? Bo to jest taka olewa z oliwek z Biedronki. który święty olej z Jeruzalem przywieziony. Ja mówię, on tam jest po prostu inna Biedronka. Nazywa się Szalon Biedronka. I tam jest olej, który się wlewa w takie flakoniki. Rozumiesz? A najczęściej robią to Chińczycy i tak. To jest nie ma znaczenia. w Izraelu wielbłąda mówiąc. Patrzę Made in China. Rozumiesz? To w ogóle nie ma znaczenia. Tu chodzi o pewien nośnik namaszczenia, jak sądzę. Zauważyłem też, że dobrze, żeby ten olej był w miejscu, gdzie, jest, gdzie są systematyczne modlitwy. W to jest bardzo ważna sprawa. I tyle. Na, wiem, że to działa. Mówimy Ci o rzeczach, które działają. Na pewno nie jest to jakiś święty olej. Po prostu. Był taki moment, że było przebudzenie w więzieniu jednym w Polsce. I oni odebrali od Boga w ogóle pewną rzecz. Niekoniecznie ją polecam, ale oni ją odebrali. I tam, wiecie, w więzieniu jest bardzo silne stężenie demoniczne. I jak ci chłopaki zaczęli się nawracać, ta administracja zobaczyła zobaczyła to. I ona, i administracja bardzo się cieszy, tak takie rzeczy się dzieją. Naprawdę, bo to się fajne rzeczy się dzieją w więzieniu. Przez to oni się z tego nauczyli, nawet nie niewierzący. I oni zaczęli tych chłopaków nawróconych umieszczać w oddziale specjalnym, na takim oddziale, gdzie są same świry i brali po jednym nawróconym i sadzali na cele do świrów, rozumiesz? I oni chłopaki odkryli, że olej, po prostu, oni, że namaszczanie olejem, po prostu doprowadza do tego, że demony uciekają. Wiecie co oni robili? Oni oblewali ich olejem. Normalny kujawskim. Kupywali w kandynie i wylewali olej na nich. Tam było pełno wszystko poplamionych rzeczy, jeżeli chodzi. I nastąpiło przebudzenie. Kupa ludzi na oddziale specjalnym została uwolniona od demonów, stała się normalnymi ludźmi. Powstał 40 osobowy zbór w sztumie. Człowieku. Pedofile byli uwalniani, homoseksualiści byli uwalniani. A ci chlali olejem, a ci przez dziurki, o, ty, przez te wizjery podglądali to. Bóg nie umiem powiedzieć, dlaczego tak. Ale pamiętajmy o oleju, to nie jest reguła, bo to nie, my zawsze od góry jedziemy do domu, a prawda? Od góry jedziemy do domu. Uzdrowienie za pomocą materiału, bardzo, bardzo przydatne w momencie, kiedy nie możemy dotrzeć do człowieka bezpośrednio. Modlitwa nad chustką, modlitwa nad ubraniem, miałem bardzo dużo przykładów, ja na przykład wiecie co robię? Ja daję ubrania. Ja daję ubrania ludziom. Nie ubrania, które są zniszczone. Daję ubrania ludziom. Trochę pochodzę w ubrania, potem go na przykład oddaję. Kupuję sobie drugie ubranie. Znam przypadki, już, mnie, że ludzie byli uwalniani tylko przez to, że dostali ode mnie ubranie. Nie wiem dlaczego, ale namaszczenie jest przenika, przenika przez materę, przez tekstylia I przenosi się na tekstylię. Nie rozumiem tego. Ale to działa. Mówimy o rzeczach, które działają, a niektóre rozumiemy. Nie wszystko będziemy rozumieli. Bo to nie jest teologiczny wykład, to jest coś, co ma nam, nam dać jakąś siłę. A więc przez materiał, przez różnego rodzaju materiał. Znany jest przypadek e, syna e, braterstwa Dogerty, To są tacy e, praworoczni ewangeliści, którzy w stawiennicy, których syn czpał nie był nawrócony. I matka odebrała informację od Boga, żeby się razem z, z kilkoma tam siostrami w kościele modlić o kawałek materiału, a potem trzyła go, w, pod, pod, pod, podkleiła go pod wkładkę buta u syna. W najchętniej naj, naj, naj chodzonych butach mu tam wsadziła. I on chodził w tych butach. I chodził na melanże, chodził ćpać. A aż potem się nawrócił. Najlepszy numer jest taki, że on te buty potem oddał swojemu koledze ćpunowi z miasta, którego okradł tam tam się nawrócił. Oj, nie. <grym> Namaszczenie. Ono łamie jarzmo. Tu chodzi o punkty kontaktu jakieś. Mhm. O punkty kontaktu. Rozumiecie? To jest, to jest przedziwne. Będziemy mieli taką sytuację na początku w ogóle naszej działalności. Zaczęło się taką ewangelizacją w kucie, czas przy poczcie. Naprawdę takie fajne rzeczy się działy, tam się odtykały i tak dalej. I my widzieliśmy się nad usteczkami. Tydzień później mieliśmy pierwszą ewangelizację w takim miejscu. Przyszły osoby rzeczywiście widać było zdobienie. Jedna kobieta do mnie podeszła i mówi, że a czy mam coś dla ludzi, tu, tu nie ma, ja o co chodzi? Albo to chusteczkę to zaniosła mojej tam szwagierce która w śpiące leży, już odzyskała przytomność, ale jeszcze nie mówi. Rozumiecie, to, to tak działa. To tak działa. Mamy przykłady w Starym Testamencie przedziwne. Mamy przykłady tego rodzaju, że jakiś prorok <krym> zmarł, leżał już drugo, <krym> długo w grobie jest i były kości, tak? I była wojna na tym terenie. I to był stary grób taki. I tam jeden gość został zabity i wpadł do tego grobu. Rozumiecie, na tej kości dotknął kości ożył. Hmm. Człowieku, dotknął kości proroka. Namaszczenie utrzymuje się czasami setki lat na różnych rzeczach. Setki lat, setki lat. Są przykłady historyczne, że w mieszkaniach pewnych ludzi, rozumiecie? Do tej pory dokonują się uzdrowienia. Ktoś mówi, wiecie, oczywiście religia z tego zrobi kult. Mówię, to, to taki kur. ja mówię, uspokój się, nie rób z tego, bo to bałwan powstaje, to jest bałwan, ale fakt jest taki, że jest tam namaszczenie, ono się tam utrzymuje, po prostu, tak jest, co zrobisz. Chodzi o to, że my musimy to rozumieć i wiedzieć, że tak jest, a Ty jesteś głównym nośnikiem tego namaszczenia. Pamiętaj, Ty jesteś nośnikiem, Ty idziesz, to w ogóle idziesz jak bomba z tym namaszczeniem. Uzdrowienie wielokrotnie nastąpi tylko wtedy, kiedy dana osoba zostanie przez Ciebie poprowadzona do wyznania określonego grzechu. Też tak może być. Wielokrotnie nie uzdrowisz człowieka i będziesz zdziwiony dlaczego? bo Bóg będzie Ci podpowiadał, tak? żebyś sięgnął do duszy Jego. Są takie rzeczy w człowieku, że człowiek nie może przyjąć uzdrowienia. I rozumiesz? Wiecie dlaczego o tym mówimy? Żebyśmy uniknęli frustracji Chrześcijanin nie może chodzić z bo nie został uzdrowiony. Ja mówię, zaraz, jest jakaś metoda na pewno, coś jest. Zrozumcie mnie. Nie ma ludzi nie do uzdrowienia. Nie ma takich przypadków. Nie ma takich przypadków. Tu chodzi tylko o to, żebyśmy znali metodę. Wielokrotnie my potrzebujemy człowieka. Wiecie, bardzo dużo jest cudów wśród niewierzących ludzi. Tak naprawdę chyba najwięcej. Tak jak się widzi. W Kościele wśród ludzi wierzących o wiele mniej się dzieje cudów, dlatego, że ludzie wierzący nie mają być uzdrawiani za pomocą cudów, tylko za pomocą wiary swojej. My nie potrzebujemy cudów do naszego życia, my, potrzebujemy, my na podstawie naszej wiary możemy wszystko osiągnąć. Nie potrzebujesz jechać przez pół świata, żeby ktoś na ciebie położył ręce ku uzdrowieniu, możesz zostać uzdrowiony sam w domu. Sam ty możesz się uzdrowić w imieniu Jezusa, przyjąć wiarę możesz wszystko, ale że dziś mówimy o usługiwaniu ludziom, prawda? Na nad nim się skupiamy, ale wielokrotnie będziesz musiał człowieka yy, przyprowadzić do Jezusa i coś będzie musiał w nim pęknąć. Dam ci przykład. Jestem w jednym kościele i tutaj mówię o człowieku wierzącym i była tam pewna bardzo pogięta dziewczyna. Miała coś takiego, że ona no tak chodziła i o lasce chodziła, nie wiem co ona miała, coś miała ze stawami. Ze stawami. I w rękach miała takie palce powginane i w ogóle jest w jednym miejscu w internecie to jak ona jest uwalniana. Wiecie, ona najpierw, jak ją spotkałem, była silnie zdemonizowana. I ja ją na jednym spotkaniu tam uwalniałem od demonów. Ona została uwolniona od demonów. I to był, ona zaczęła być inna. Totalnie inna. Ale choroba dalej się utrzymywała na niej. I ja po kilku miesiącach znowu byłem w tym kościele. I mówię do niej: jak się trzymasz? Na pastorze, no dużo lepiej, super, tak, ale mówi: ta choroba ona nie odchodzi ode mnie, nie? I ja dostałem słowo wiedzy. I mówię do niej tak: Do kogo masz żal? Do nikogo. Mówię, kogo nienawidzisz? No, no jak? Mówi, nie, ja nie mam, tego, że nienawidzę Bo Ja mówię, mówi w imieniu Jezusa, mówię do kogo masz żart? Ona mówi do tego księdza. Mówi do mnie. I oczyję się z ojej. Ja, ja, ja, ja. ja mówię do kogo księdza? Ja mówię tego, co, co, co, co chodziłem na religię. Ty wiesz, jak on mnie traktował? Ja mówię do niej w imieniu Jezusa Chrystusa. Posłuchaj, co Ci teraz powiem. Nieważne, czy ksiądz. Nieważne, co zrobił, wybacz mu teraz. Gdyby nie był księdzem, to mu wybaczył ale to ksiądz. Ja mówię, to człowiek, to człowiek Cię skrzywdził! Wybacz człowiekowi! I ona zaczęła się modlić ze mną tam. I ona wybaczyła mu. Pod koniec sesji była zdrowa. Ty, byłem w szoku. Ona bez laski wyszła. Mówi, pastorze, mówię, nic mnie nie boli. Rozumiesz? Została uzdrowiona, przez nic by nie została uzdrowiona. Byś mógł na nią ręce kłaść, olejem ją polewać, gromić chorobę. Rozumiesz wszystko. Mógłbyś wszystko zrobić. Wszystko mógłbyś zrobić. Ale w żaden sposób nie byłbyś w stanie jej pomóc. A więc przez doprowadzenie do pokuty, przez padający cień musisz zacząć w to wierzyć. Musisz zacząć wierzyć w te rzeczy. Wielokrotnie nie będziesz mógł zadziałać inaczej. Ale w ogóle musisz wierzyć o cień swój. Musisz wierzyć o cień. Musisz chodzić tak, żeby ucieniać. Nie bać się tego, to jest normalne. Niech on pada ten cień, wierz w to. Po prostu wiesz w to. Ja nie rozumiem co to jest, ale wiem jedno, że Duch Święty zacienił Marię i ona urodziła. Coś nastąpiło! Jak się zacienia? Ja znam jedną formę zacieniania. Aby mój cień padał na kogoś. To jest to słowo użyte. Kiedy cień Piotra padał, a Duch Święty zacienił, zacienił Marię, to mamy te same słowa. Słuchajcie, ja nie wiem, jak Duch Święty zacienił Marię, jak wygląda cień Ducha Świętego, przepraszam, Bóg Jedyny wie, co to za cień. Ale jeżeli Święty Piotr, bo już jak wygląda cień Świętego Piotra, to jestem w stanie sobie wyobrazić, skoro Święty Piotr zacieniał, to ja mogę zacienić. Ty możesz zacieniać. Jak w wyniku zacienienia urodził się Chrystus, to w wyniku zacienia Twojego może przyjść uzdrowienie, ale my musimy w to wierzyć, bo to wszystko o czym ja mówię to musimy w to wierzyć, wierzyć.